Gaton Giller. Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854. Odcinek 43. Rozdział 9. Myśli tej ciężkie dumy zasnąć mi nie dały. Noc prędko przeszła. Na dworze już zaświtało, gdy klucze w zamkach skrzypnęły. Na głos ten karciarze, którzy dotąd grali, zerwali się jak oparzeni ze swoich miejsc. Karty w mgnieniu oka poukrywali i każdy położył się na swoim miejscu. Wszyscy udawali śpiących, gdy wszedł do sali oficer, a za nim podoficer i kilku żołnierzy. Oficer kazał nam stanąć w szeregach, porachował, a wychodząc, dał pozwolenie przechadzania się po dziedzińcu. Nie mogłem widzieć Moskwy rozłożonej za murami więzienia, lecz słyszałem rozkołysane dzwony z czystu przeszło cerkwi, nieustannie grzmiące. Jakiś to szum ogromny i poważny. Powietrze drga, a fale jego z głosem rozchodzą się na całą okolicę. Gdy usłyszałem wrzawę, pisk, hałas i muzykę dzwonów, zdawało mi się, że car wyrzeka uroczyście. Koszcie się ludy, albowiem z nami Bóg. A mieszkańcy obszernego gniazda niewoli, co się zowie Moskwą, występują w pochód na narody wschodu i zachodu. Dzwony ciągle huczały, lecz nie mogły rozbić moich smutków i rozkołysać tęsknoty. Chodziłem między tłumami aresztantów zalegających dziedziniec jak człowiek zgnębiony walką. Nie widziałem stojących przede mną i nie słyszałem mówiących do mnie. Słuchałem tylko dzwonów, które może głosiły nowe zwycięstwo moskali słuchałem tylko myśli która pracowała nad środkami i tajemnicami zwycięstwa zamyślenie moje wtedy dopiero przerwało się gdy mi mówić zaczęto o śmierci wincentego niemojewskiego w moskwie po upadku powstania roku 1831 Niemojowski był przez trzy lata w Warszawie więzionym. Sąd skazał go jako członka rządu narodowego na karę śmierci, lecz car zmienił wyrok na karę robót w kopalniach syberyjskich. Okuto go więc w kajdany i razem z Piotrem Wysockim powieźli do Syberii. Niemojowski w drodze zachorował, a w Moskwie umarł. Szczęśliwszy od towarzysza podróży, którego Bóg zachował na długą tęsknotę i cierpienia Tak smutny koniec znakomitego na sejmie posła skaliskiego, zacnego patrioty, poważnego obywatela Zwrócił moje myśli do niewoli i cierpień ojczyzny kochanej, a potem do kraju wygnania, do Syberii Niewola w Moskwie nie od dzisiaj się datuje, iluż to wielkich ludzi w niej cierpiało. Wspominam o niektórych, Wincenty Korwin-Gąsiewski, hetman polny i podskarbi litewski, w wojnie moskiewskiej za Jana Kazimierza, zaproszony po przyjacielsku do Wilna i odebrawszy zapewnienie bezpieczeństwa swojej osoby, wzięty został zdradziecko do niewoli przez Chowańskiego i osadzony został w więzieniu w Moskwie. Nie spodziewając się wrócić do Polski, którą od najazdu moskiewskiego oswobodził Czarniecki, Pobożny Hetman zrobił roku 1661 w niewoli testament, w którym porobił zapisy dwudziestu karmelitom wileńskim, brygitkom w brześciu litewskim, jezuitom wileńskim, krewnym i przyjaciołom. Następnie, gdy po stanowczych zwycięstwach czarnieckiego. Dużo nabrano moskiewskich jeńców, Gąsiewskiego wykupiono z niewoli w Moskwie, dając za niego wielu niewolników Moskali. Waleczny hetman po uwolnieniu w kraju doświadczył wielkiego utrapienia, a w roku 1662 przez rozchukane i zbuntowane żołdactwo, dopominające się żołdu, Okrutnie został rozstrzelanym. Kilkadziesiąt lat inna, znakomita osoba tęskne dni spędzała w więzieniu w Moskwie. Zieliński, arcybiskup lwowski, stronnik Stanisława Leszczyńskiego, któremu dnia czwartego października roku 1705 włożył na głowę jego w Warszawie koronę królewską, za co odwdzięczając się król Stanisław, mianował go w roku 1707 prymasem i arcybiskupem gnieźnieńskim, chociaż August II już był po śmierci Radziejowskiego, szębeka wyniósł do godności prymasowskiej. Wierne trwanie przy Narodowej Partii Leszczyńskiego w oczach partii sasko-moskiewskiej poczytane było Zielińskiemu za zbrodnią. Gdy więc Moskale grasowali w okolicach Torunia, Zieliński zmuszony był ukrywać się w okolicznych lasach. Wyśledzili go tam jednakże, aresztowali i wywieźli do Moskwy, gdzie szanowny arcybiskup Umarł w więzieniu na stolicy moskiewskiej. W owym także czasie był więzionym w Moskwie Jan Hieronim von Lahr Larski, sędzia ziemski, orszański. Przykrości niewoli i tęsknotę do kraju koił tłumaczeniem z łacińskiego na polskie dzieła Tomasza z Kempis o naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Ileż to przy tej robocie doznać musiał tęskny niewolnik pociechy i wsparcia w obrazie Chrystusa, który będąc wzorem wszystkich jest szczególniejszym pocieszycielem dla niewolników i prześladowanych. Larski tłumaczył to dzieło 1723 roku wierszem. Praca jego nie była dotąd drukowaną. Rękopism ma stronic 355. Przy nim są jeszcze następne jego utwory. Stratagema, konkluzji, strona siódma, Rezerwa do czytelnika, strona siódma, apostrofa do stanu należnego Białogłowskiego. Larski nie był poetą, lecz praca jego, mówi Jan Czeczot, w chwilach niewoli okazuje duszę dobrą i bogobojną. Powinny by i czyny jego być dobre, a tacy ludzie dla uzacnienia rodzinnego swego zakąta nie powinni by zapadać, w zapomnienie ze zgonem. Z notat Czeczota dla odmalowania duszy Larskiego przytaczamy dwa ustępy jego pióra. Koniec robocie temu, co bez końca. Pan jest i w moich przygodach obrońca. Ku czci i chwale w wieki niezliczone i nieskończone. Cokolwiek czynim, w czemkolwiek pracuję, daremnie innym siłom przypisuję. Gdy się Bóg z łaską k temu nie przychyli, wszystko omyli. W innym miejscu Larski, nie pożyczając myśli od Tomasza, mówi już sam z siebie i żewnie. I to medziełko do jego opieki oddaje oraz i siebie na wieki. Ten Pan, przyjąwszy te moje zabawy, będzie łaskawy, da mi w pokoju, w mej ojczystej ziemi, cieszyć się kiedyś z memi domowymi i w swobodniejszym, a zbawiennym bycie kończyć me życie. Kilkadziesiąt znowuż lat, potem inni wygnańcy polscy, osadzeni w kałudze, zabawiali się jak larski poezją. Wacław Brzewuski, hetman wielki koronny, porwany z Sejmu wraz z synem tłumaczył w więzieniu wygnańczem psalmy pokutne. Towarzysz jego, senator biskup kijowski i czernichowski Józef Jędrzej Załuski pisał bibliografią polską wierszem na wygnaniu z pamięci. Biskup zaś krakowski, ksiądz Kajetan Sołtyk Urodził się w roku 1716, zmarł roku 1788. Wielki człowiek, ale nieszczęśliwy, jak go nazywa napis w kościele sławkowskim, w głębokiej kontemplacji czas niewoli moskiewskiej spędzał. Odtąd coraz więcej w Moskwie polskich wygnańców. Gwałt moskiewski porywał ich jeszcze z wolnej Polski. Konfederacja barska, a jeszcze więcej kościuszkowska rewolucja ich dostarczyła. Z tej ostatniej był więziony w Moskwie Ignacy Potocki, marszałek wielki litewski, właściciel Kurowa w Lubelskiem. Człowiek znakomity, Wielki jako obywatel, mąż stanu i prawodawca, który smutnych czasów naszego upadku wraz z Kościuszką i Kołontajem był najwyższą ozdobą. Całe życie spędził cnotliwie na usługach w Polsce. Wsławił się szczególnie jednak na Sejmie Czteroletnim jako jeden z twórców Konstytucji 3 maja. Następnie w spisku, który wywołał powstanie Kościuszki, a wreszcie i w rządzie tegoż powstania, uwolniony z więzienia z Moskwy, był jeszcze potem więzionym przez Austrię. Im bliżej naszych czasów, tem większe tłumy więźniów i wygnańców w Moskwie. Postacie ich w nieskończonej liczbie przechodziły przez moją pamięć, a to wspomnienie wzmacniało mnie na tę trudną drogę, po której nie pierwszy idę. W więzieniu w Moskwie niedługo bawiłem, wkrótce przywołali mnie do kancelarii i oddawszy pod dozór żołnierzy konwojnych, wyprawili mnie w dalszą drogę. Dla niepoprawnego radia. PL czytała Katarzyna.